To są informacje Polskiego Radia 24. Spłonął papieski krzyż w Warszawie. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Nieznany dron odnaleziony na Opolszczyźnie. Na miejscu pracują służby. W tych informacjach będzie też Lublin i tegoroczna Noc Konfesjonałów. Minęła 17. Damian Szpyra. Zapraszamy. Strażacy usuwają skutki pożaru przed kościołem świętego Maksymiliana Kolwego w Warszawie. Spłonął tam papieski krzyż. To właśnie tam w 1979 roku Jan Paweł II odprawił mszę, podczas której wypowiedział znane zdanie Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, twojej ziemi strażacy ustalają, czy krzyż po pożarze nie będzie wymagał montażu lin podporowych, wyjaśnił w TVP Info kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Akcja w tym momencie skupia się na rozbiórce blachy, która była na zewnątrz tego krzyża i oceny, tak jak mówiłem, sześć skuteczności tego krzyża. Myślę, że te, te działania, które prowadzimy na miejscu mogą potrwać jeszcze około od jednej do dwóch godzin. Znaczy, teren teraz jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, więc dopóki te nasze działania tam są prowadzone, nie ma zagrożenia dla osób postronnych. Przyczyny pożaru ustali policja w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Dron w lesie w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie ma maszynę, zauważył spacerowicz i zawiadomił policję. Na miejscu służby ustalają, czy urządzenie nie przyniosło żadnych groźnych dla ludności substancji. Wezwaliśmy także grupę chemiczną z Kędzierzyna, informuje młodsza aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Teren jest zabezpieczony, a dostęp do miejsca zdarzenia jest ograniczony, obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych. W działania zaangażowani są funkcjonariusze Strzeleckiej Policji, Policjanci Komendy Wojewódzkiej, Policji w Opolu, a także SPKP z Katowic. Wszystkie czynności prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie pochodzenia oraz właściciela odnalezionego dronu. Tego typu zdarzenia są traktowane przez służby bardzo poważnie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zaprosił dwoje zaprzysiężonych sędziów, podała stacja TVN24. Bogdan Święczkowski przydzielił i przydzieli im referaty, oczekując, że niezwłocznie zajmą się rozpatrywaniem spraw, przekazała Rzeczniczka Trybunału Weronika Ścibor. Tymczasem kancelaria Sejmu przypomina, że 13 marca izba skutecznie wybrała nie dwoje, a sześcioro, trybunałów, sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że jeśli nic w tej sprawie w najbliższych dniach się nie zmieni, no uruchomiony Plan B. Do komunikatu kancelarii Sejmu odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Napisał, że Sejm wybrał sześciu sędziów trybunału. Prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwóch. Nie dlatego, że tak stanowi prawo, tylko dlatego, że tak sobie wymyślił. Tomasz Trela z Lewicy uważa, że decyzja prezydenta i tak nie ma większego znaczenia. Czynność u prezydenta ma wyjątkowo dekoracyjny charakter, tylko prezydent udekorował dwie osoby, a czterech nie udekorował. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski wątpi, by pozostał czwórkę sędziów prezydent do siebie zaprosił. Jego zdaniem w tej sytuacji konieczne jest wdrożenie planu B. Jestem przekonany, że ci sędziowie, którzy są sędziami niezależnymi, ale wybranymi przez Sejm, zgodnie z konstytucją, wykonają plan B, dlatego, że Trybunał Konstytucyjny i w ogóle prawo w Polsce wymaga naprawy. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów, bo tyle wakatów powstało w czasie jego kadencji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są podejrzeni o wysadzenie bankomatów pod Tatrami. Trzej mieszkańcy pod Hana zostali zatrzymani przez policję. Działali w Zakopanem i w mur Zasichlu na przełomie grudnia 2025 i stycznia tego roku. Pomimo użycia ładunków wybuchowych przestępcom nie udało się dostać do pieniędzy, powiedziała Radio Kraków Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawcy uciekając z miejsca zdarzenia pojazdem, w obawie, przed demaskowaniem porzucili ten samochód, którym się poruszali, a następnie podpalili go, by zatrzeć po sobie ślady. W mieszkaniach sprawców znaleziono odzież, której używali w trakcie napadów. Usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im od roku do 10 lat więzienia. Siedem kościołów w Lublinie weźmie udział w tegorocznej Nocy Konfesjonałów. To ogólnopolska akcja, podczas której w wyznaczonych świątyniach można przystąpić do spowiedzi świętej. U nas zapraszamy od 20 do 23, mówi proboszcz lubelskiej archikatedry, ksiądz Krzysztof Kwiatkowski. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty, który jest naturalnym sposobem, powiedziałbym, uporządkowania duszy nad przygotowania na święta, bo pewnie wiele przygotowań jest w sensie materialnym, a w sensie duchowym, bo przeżycie tych świąt, myślę, że przede wszystkim zależy też od otwarcia naszego serca, naszej duszy na Boże Miłosierdzie, na Bożą Łaskę. Na poszczególne akcje odsyłamy na stronę nockonfesjonałów.pl To były informacje Polskiego Radia 24. Przed nami noc z przymrozkami, ale nie wszędzie. Od minus dwóch do około zera pokażą termometry na Pomorzu, Podlasiu, Kujawach, w Warmińsko-Mazurskiem i Łódzkiem. Na pozostałym obszarze od 1 do 3 stopni na plusie. Jutro natomiast warto mieć przy sobie parasol. Będzie pochmurno i deszczowo w całym kraju. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. Sześć minut po godzinie 17:00. czas na magazyn regiony, przed mikrofonem Jarema Mrożek. Zapraszam, sprawdzimy dziś czym żyją regiony i co przygotowali nasi reporterzy. Zajrzymy tam, gdzie tradycja spotyka codzienność, nie zabraknie tematów związanych ze zbliżającą się Wielkanocą. Będzie o zwyczajach, które wciąż łączą pokolenia i o tym jak są pielęgnowane w różnych częściach kraju. Ale zaczynamy od dramatycznych informacji z Poznania. Południe w Polskim Radiu 24. Pięciomiesięczny chłopiec trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. W nocy personel Wielkopolskiego Centrum Pediatrii powiadomił policję. Funkcjonariusze ustalili, że dziecko miało liczne obrażenia mogące wskazywać na użycie przemocy. W związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby. To 40-letnia matka, obywatelka Gruzji i 24-letni obywatel Mołdawii. boje przebywają w policyjnym areszcie. Chłopiec przeszedł operację i pozostaje pod opieką lekarzy. Śledczy wspólnie z prokuraturą ustalają dokładną okoliczności zdarzenia. Łączymy się teraz z Szymonem Majchrzakiem z Radia Poznań. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry. Szymonie, powiedz, jak w jakich okolicznościach dziecko trafiło do szpitala? To był środek nocy. Zostało przywiezione przez swoją 40-letnią matkę, obywatelkę Gruzji oraz jej 24-letniego kolegę, Obywatela Mołdawii. Reakcja personelu była błyskawiczna. Powiadomili policjantów. Chłopiec natomiast został przewieziony do innego szpitala, gdzie przeszedł operację głowy. To było wyzwanie dla lekarzy. Tak te wydarzenia w rozmowie ze mną relacjonował Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tego samego wieczora ten mały chłopiec musiał zostać przetransportowany do szpitala Jonszera przy ulicy Szpitalnej, gdzie przeszedł zabieg operacyjny głowy. Wiemy, że jego stan jest w tym chwili stabilny. A Szymonie, czy, czy wiadomo jak do tego doszło, że chłopczyk trafił do szpitala w tak fatalnym stanie? To jest zasadnicze pytanie, ale jeszcze nie znamy na nie odpowiedzi. Gruzinka oraz Mołdawianin zostali zatrzymani jeszcze w szpitalu i przewiezieni natychmiast do aresztu. Wiadomo, że w mieszkaniu, w którym przebywali, z którego przyjechali do placówki, policja nie podejmowała wcześniej interwencji. Matka i jej, jej znajomy niebawem złożą wyjaśnienia, ale do tego jest potrzebny biegły tłumacz. Kiedy ja kilka godzin temu rozmawiałem z policjantami jeszcze nie było wiadomo, kiedy to nastąpi, tak o kolejnych krokach w tej sprawie mówił podinspektor Paterski. Proszę posłuchać. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, zabezpieczonych śladów, z protokołu wyjaśnień i to wszystko przy udziale biegłego e, z zakresu języków e, obcych, ponieważ występuje w tej chwili bariera językowa i dopiero później możemy mówić o ewentualnych zarzutach. W... O, no te... właśnie, sprawa jest wstrząsająca, ale jeszcze za wcześnie na wydawanie... Osądów, no bo dość powiedzieć, że na tym etapie policjanci jeszcze nie udzielili mi odpowiedzi na pytania na przykład o legalność pobytu, czy też stan trzeźwości w momencie zatrzymania. Jest więc jeszcze naprawdę sporo niewiadomych. Na no, do tego tematu na pewno będziemy wracać. Szymon Majchrzak z Radia Poznań o dramatycznej walce o życie skatowanego niemowlęcia. Szymonie, dziękuję Ci za te informacje. Dziękuję. Dziś Kościół Katolicki obchodzi Wielki Piątek, jeden z najważniejszych i najbardziej poruszających dni w całym roku liturgicznym. To czas ciszy, zadumy i refleksji nad męką oraz ukrzyżowaniem Chrystusa. W tym szczególnym dniu zapraszamy Państwa do miejsca wyjątkowego, bo na Podkarpacie, do niewielkiej wsi Jeżowe, niedaleko Rzeszowa, to właśnie tam znajduje się Muzeum Chrystusa Frasobliwego. Przestrzeń pełna skupienia, symboliki i ludowej wrażliwości. Wizerunek Chrystusa Frasobliwego, zamyślonego, cierpiącego, pochylonego nad ludzkim losem, od wieków zajmuje szczególne miejsce w polskiej tradycji religijności. To symbol męki pańskiej, ale też bliskości Boga wobec człowieka i jego codziennych trosk. Dziś to miejsce nabiera jeszcze głębszego znaczenia w Wielki Piątek, gdy wierni zatrzymują się na chwilę refleksji i ciszy. A teraz przenosimy się właśnie do Jeżowego. Jestem nasza reporterka Polskiego Radia Rzeszów, Iwona Piętak. Dzień dobry. Moimi Państwa przewodnikami będą członkowie Towarzystwa Muzeum Chrystusa Frasobliwego Wieżowym, pani Emilia Kuryś. Witam Państwa. Pan Krzysztof Lesiczka. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu. I Pan Ryszard Mścisz, nauczyciel, regionalista i poeta z Jeżowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Stoimy przed muzeum. Przybywających do muzeum wita kamienny Chrystus Frasobliwy, wykonany przez pana Henryka Dąbrowskiego z Janikowa w województwie świętokrzyskim na prośbę księdza Ludwika Bilawskiego który był inicjatorem, pomysłodawcą założenia tego obiektu. Sam obiekt ma już 200 lat, ponieważ został wybudowany w latach 1822-1824. To była plebania? Tak, to była dawna plebania. Od lat 80. jest przeznaczony ten budynek na cele muzealne. Wizerunek Chrystusa Frasobliwego to jest taki ikoniczny wizerunek związany z tym dniem wyjątkowym w kalendarzu liturgicznym, Wielki Piątek. Wizerunek Chrystusa Frasobliwego to można rzec, że to jest dawna stacja Drogi Krzyżowej, scena sprzed ukrzyżowania, gdzie Chrystus zanim został przybity do drzewa krzyża usiadł sobie na kamieniu, podparł się ręką już w Koronie Cierniowej i rozmyślał właśnie nad ludzkością. Natomiast w tych rzeźbach, które są w Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Wieżowym możemy dostrzec różne ujęcia tego tematu. Widać właśnie, że na niektórych rzeźbach Chrystus jest podparty oburącz, na niektórych lewą ręką, na niektórych prawą. Czasami ma położone ręce na kolanach. Jedną z najstarszych rzeźb Chrystusa Frasobliwego jest rzeźba powstała na Śląsku prawdopodobnie w XIX wieku, która jest darem od pana Tadeusza Lużyckiego, pochodzącego z Jeżowego, też wiernego przyjaciela księdza Lwii obecnie mieszkającego w Paryżu. Chrystus Frasobliwy to jest trudny temat. Taki wizerunek związany z męką Chrystusa pani oprowadza między innymi dzieci jak się opowiada o tej ekspozycji najmłodszym. Trudno jest im przekazać takie ciężkie, że tak powiem, i trudne tematy, ale w bardzo prostych słowach o cierpieniu, o poświęceniu Pana Jezusa. Dzieci bardzo są wrażliwe. Mnogość tych wizerunków dla nich to jest coś nowego, coś innego, ale też trafia do ich uczuć. Faktycznie często zmusza ich do takich refleksji, że może trzeba się zastanowić nad postępowaniem, może nad zachowaniem. W Jeżowskim Muzeum Chrystusa Flasobliwego są zarówno prace twórców profesjonalnych, jak i twórców ludowych. Mamy obiekty twórców dosłownie z wszystkich 16 polskich województw. Najwięcej, myślę, prac twórców z Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny. Najstarszy obraz połowa XIX wieku. Jest to obraz Chrystusa Frasobliwego namalowany w okolicach Lwowa. Przekazała go pani Anna Mosiewicz z Koszalina, u której w rodzinie ten obraz był, można powiedzieć, od pokoleń. Jest to jej pamiątka rodzinna. Jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie tej pani za przekazanie tego obrazu. W tych rzeźbach Chrystusa Frasobliwego jest zawarty taki uniwersalny przekaz. Tak, z jednej strony jest to nawiązanie do takiej tradycji ludowej swoisty wizerunek Chrystusa, a z drugiej strony są tu pewne uniwersalne wartości, które związane są z naszą wiarą w Boga w Chrystusa. Ekspozycja Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Wieżowym liczy blisko tysiąc obiektów. Najnowsze powstały w 2026 roku. Jest to największa kolekcja przedstawień Chrystusa Frasobliwego w Polsce. Bardzo dziękuję za uprowadzenie po tym niezwykłym miejscu. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. No i zapraszamy oczywiście. A tym głosem przewodniczki była Iwona Piętak z Radia Rzeszów. Iwono, dziękujemy Ci za te relacje. I zostajemy w świątecznym klimacie, no bo skoro było sakrum, to czas na profanum. Bez tego ciasta trudno wyobrazić sobie święta na południowym Podlasiu. Sękacz, bo nimowa, nie tylko zdobi wielkanocne stoły, ale jest też wyjątkowym przysmakiem, choć jego skład wcale nie należy do wyszukanych. Mąka, jajka, masło i cukier. No absolutnie tyle wystarczy, żeby powstało ciasto o niezwykłym smaku, no i charakterystycznym wyglądzie przypominającym słoje drzewa. To właśnie sposób jego przygotowania, pieczenie warstwami na nad ogniem sprawia, że sękacz jest tak wyjątkowy. Tradycja jego wypiekania na południowym Podlasiu wciąż pozostaje żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziś jednak to regionalne ciasto coraz śmielej zdobywa uznanie także w innych częściach Polski, trafiając na stoły daleko poza swoim rodzinnym regionem. Małgorzata Tymicka z radia Lublin sprawdza kto i jak pielęgnuje tę słodką tradycję. Witaj Małgosiu. Dzień dobry. Małgosiu, co jest takiego wyjątkowego w Sękaczach, że tak chętnie zamawiane jest na świąteczne stoły? No, oczywiście, tak jak wspomniałeś, to przede wszystkim wygląd, no i ten niepowtarzalny, wyjątkowy smak. Urszula Nowicka z Perkowic, koło Białej Podlaskiej, Sękacze wypieka już od wielu lat i robi to na podstawie starej, sprawdzonej receptury. W pieczeniu sękacza najważniejsze są produkty. Pobierzemy masło 82%, jajka najlepsze wiejskie z wiejskiej hodowli, te oczywiście mąka też dobre. Tutaj też trzeba zauważyć, że do pieczenia sękacza potrzebujemy bardzo dużo jajek. Ile? Znaczy na 1 kg masła, 1 kg mąki, 1 kg cukru 40 jajek. Jak pani piecze sękacza tradycyjną metodą? Tak, ja tylko i wyłącznie biorę tradycyjną metodą, czyli na to twardym ogniem mam takie urządzenie specjalnie zrobione. Robię to na drzewie olcha albo brzoze. Jak powstają charakterystyczne sęki tego ciasta, które są bardzo okazałe? Sęki to powstają, to zależy od tego jak kręcimy tym wałkiem. Zależy jak się obraca wałkiem. Wtedy się polewa ciasto na wałek. Pierwszą warstwę zapiekamy, to musi być dobrze zapieczone, żeby nam się nie odkryła od wałka. A później następne polewamy. Jak nam się zapieczy, pierwsza, polewamy drugą. I wtedy musimy regulować kręcenie wałkiem. I ściekają, takie robią się sopelki. Zapytaliśmy mieszkańców południowego Podlasia, za co cenią sękacze. Ponieważ jestem z Białej Podlaskiej, zawsze od dzieciństwa pamiętam, że najlepsze sękacze były robione w Chuszczy, niedaleko Białej Podlaskiej. I jak tylko też pamiętam, zawsze dzieci i ja, zawsze obłamywaliśmy sękacza rogi, to było najcudowniejsze, a smak się rozpływa w ustach. Dla mnie po serniku to jest jedno z najlepszych ciast, w ogóle jakie tylko są, sękacze, uwielbiam. Jest cudowny w smaku, aksamitny. Jadłam panie, bardzo smaczne, Te u nas jakie uroczystości, takie większe, to muszą być na stole wszędzie wstawione. oni są... Uważane u nas. Sękacz sękaczowi nierówny. Wszystko zależy od tego, kto je i jak wypieka. Ich smaki mogą się różnić. Zapytaliśmy Urszulę Nowicką, jaki jej zdaniem powinien być dobry sękacz. No, dobry sajkacz to przede wszystkim powinien być taki trochę wilgotny. Bo to jest w ogóle suche ciasto, bo żadnej pasy bez niczego. Także tak jak on jest taki jeszcze suchy, no to to się nie daje do jedzenia. Musi być wilgotny. A żeby był wilgotny, to trzeba upiec go na maśle. Nie przesuszyć, najważniejsze, żeby upiec go jak najszybciej, oczywiście, żeby nie był surowy, ale to już po wieluś tam latach to się ma tą uprawę. Cytrynka tam i jeszcze jakiś zapachów to je nie daje. Wanilię tylko. No, żeby on trochę pachniał, ale nie za dużo. A z czego wynika ta wyjątkowa tego ciasta jest bardzo smaczne, a składniki są niewyszukane, proste, a jednak wiele osób zachwyca się smakiem i wyglądem. Znaczy wygląd to jest piękny. Bo ciasto drugiego takiego pięknego nie ma. To jest ozdoba w ogóle całego stołu, najczęściej to się pieszy go na Wielkanoc. Więc to jest no bardzo ładne ciasto, tym bardziej, że to ciasto jest tylko tutaj na naszym terenie. Teraz tak ono się trochę po Polsce, i ludzie zapoznali się z tym ciastem, dlatego się zachwycają, no bo jest piękne, a z drugiej strony, że ono długo postoi. Te ciasto to z powodzeniem, miesiąc czasu to tak jak świeże. Asenkacze wypiekane są też na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Ciasto to na pewno znajdzie się na świątecznych stołach wiernych jedynej parafii neonickiej w Europie parafii w Kostomłotach w powiecie bialskim, to parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słoweńskiego, która liczy zaledwie 60 wiernych. Małgosiu, zdradzę Ci, że ja jestem sernikożercą, ale niestety mój sernik nie, nie wyrasta. Nie wiem dlaczego, muszę się temu przyjrzeć. Ale powiedz mi, czy u Ciebie w domu yy, senkacz jest obowiązkowy? I... Ja powiem tak, ja już zadbałam, żeby ten senkacz był na święta, ale obawiam się tylko, czy dotrwa do świąt, bo... Po prostu nie mogę oprzeć się tym charakterystycznym sękom i rogą, które już zaczęłam podjadać. Ale mam nadzieję, że ten, to wspaniałe ciasto dotrwa. Ach, jak ja piekę sernik, to tylko ja Nikt jakoś nie chce, nie wiem dlaczego. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za tę relację. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Jest... Jest 19 minut po godzinie 17, tak się rozpędziłem, ale to dlatego, że magazyn sportowy przed nami, Tomasz Kowalczyk. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Tomku, zanim przejdziemy do tego fachowego sportu, wiem, że Iga Świątek uwielbia tiramisu, tak. ale czy twoim zdaniem jada sernik albo jada senkacza? Może jadać. Pamiętasz, że Australian Open mhm. podawała też kawę niektórym kibicom. Była taka akcja, zgadza się. Była kawa, różne talenty, ma pewnie różne smaki też. Ma Iga Świątek i czemu by tak nie spróbować sękaczyka? No to ja zapraszam na świąteczne wydanie informacji sportowych. A zaczynamy nie od tenisa, a od piłki nożnej, bo piłkarska reprezentacja Włoch pożegnała trenera Gennaro Gattuso. 48-letni szkoleniowiec był selekcjonerem Italii od czerwca 2025 roku. Włoska Federacja poinformowała, że kontrakt został obustronnie rozwiązany. We wtorek, przypomnijmy, reprezentacja Włoch przegrała z Bośnią i Hercegowiną w finale barażu o Mundial. To trzecie z rzędu Mistrzostwa Świata, w których zabraknie zespołu z półwyspu. Apenińskiego. Argent, Argentyńczyk Enzo Fernandez nie zagra w dwóch najbliższych meczach Chelsea-Londyn. Klub Premier League zawiesił swojego pomocnika ze względu na niezbyt fortunną wypowiedź. Fernandez, który pełni rolę kapitana drużyny, publicznie oznajmił, że rozważa zmianę klubu po mistrzostwach świata, sprawdzi dostępne opcje i chciałby mieszkać w Hiszpanii. Władze Chelsea postanowiły zawiesić Argentyńczyka, którego kontrakt z tym klubem obowiązuje troszkę dłużej niż do tego lata, bo do 2030. Drugiego roku. Za kierowcami Formuły 1, trzy wyścigi sezonu 2026, wydarzenia na torach wywołują jednak gorącą dyskusję na temat sprzętu, jaki w tym roku mają do dyspozycji zawodnicy. Chodzi o silniki bolidów. Organizatorzy wprowadzili jednostki hybrydowe o mocy ponad tysiąca koni mechanicznych, z równym podziałem mocy między silnikiem spalinowym a elektrycznym. To spore utrudnienie dla kierowców, którzy często nie radzą sobie z gwałtownie wytracającymi prędkość autami. Przez to dochodzi do większej liczby kolizji. Patryk Sokołowski, który przez kilka lat pracował w F1 jako inżynier do spraw aerodynamiki w Ferrari i w McLarenie, jest zdania, że zmiany w jednostkach napędowych są zdecydowanie nietrafione. Mamy tak zmienioną formułę silnikową w tym, w tym sezonie, że już nie są umiejętności kierowcy, żeby... Cisnąć tym bolidem na totalnym limicie, tylko trzeba zarządzać ładowaniem baterią i wykorzystywać płynną do bólu jazdy i zarządzanie energią elektryczną, która się bardzo szybko wyczerpuje. Następne Grand Prix 3 maja będzie to rywalizacja na Florydzie w Miami. Wczoraj oficjalnie Iga Świątek, która nie wiemy czy woli Sękacza czy Sernik, poinformowała, że Wima Fiseta na stanowisku trenera zastąpi Francisco Roć. Hiszpan odnosił wiele sukcesów w roli trenera, ma bogate CV, a sylwetkę nowego szkoleniowca przedstawia Piotr Dąbrowski. 58-letni szkoleniowiec to wielki detalista. Dba o każdy szczegół, a nowe elementy powtarza aż do skutku. Znana z perfekcjonizmu Iga powinna świetnie odnaleźć się w takim duecie. Dobrej myśli jest trener tenisa Michał Gawłowski. Ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tu się wszystko poukłada. Mam nadzieję, że wróci czy jakoś wyniki tak naprawdę, bo to chyba o to chodzi. Także miejmy nadzieję, że te parę tygodni jakoś tam im uda się dobrze popracować. Myślę, że praca przy nadalu i praca przy jest też energetycznie bardzo podobna. Rocz po Rafą trenował także m.in. Alberto Costę, Mateo Beretiniego, Jacka Drapera, Sloan Stevens czy Emmę Raducanu. Trener tenisa Radosław Nijaki liczy na pomyślną współpracę Obojga. Hiszpan znany jest w świecie tenisowym głównie właśnie z tego, że potrafi przygotować fantastycznie zawodnika przed meczem, szczególnie jeśli chodzi o aspekty taktyczne. Jest to niewątpliwa osobowość, która doda na pewno wigoru, energii do timu i Świątek. To jest człowiek, który ma autorytet, który ma renomę. Wierzę, że będzie to odpowiednia osoba, która pomoże idze znowu stanąć na nogi, pomoże odzyskać troszkę wiarę w siebie i na pewno te sukcesy je będą kontynuowane. Obecnie świątek przygotowuje się do występów na Mączce na Majorce w Akademii Rafaela Nadala. Co ciekawe, obok nowego szkoleniowca radą Polsce służy wielokrotny mistrz wielkoszlemowy we własnej osobie. Pierwszym turniejem, gdzie zobaczymy Hiszpana w boksie świątek, będzie Porsche Grand Prix w Stuttgarcie. No i zobaczymy jak ta współpraca będzie Wyglądać. Wiemy już natomiast, że nie będzie współpracy Kamila Grosickiego z Janem Urbanem, ale nikt się tutaj nie pokłócił. Po prostu Kamil Grosicki znów ogłosił pożegnanie z grą w piłkarskiej reprezentacji Polski. To bardzo ciekawe określenie znów, tak. no, bo to już drugi raz. To już drugi raz. Wcześniej w 2024 roku przed meczem z Francją na Mistrzostwach Europy taką informację przekazał. Stanął w kółeczku, dziękował kolegom. Tuż przed tym ostatnim meczem na Mistrzostwach Europy. Co ciekawe, Michał Probierz nie dał mu wtedy ani minuty w meczu z Francuzami, nie dał mu zagrać, no ale później wymyślono oficjalne pożegnanie z reprezentacją. W czerwcu zeszłego roku na Stadionie Śląskim mnóstwo kibiców, no i, i to były takie szczególne chwile dla Kamila Grosickiego.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 Łukasza Wachowskiego, który zorganizowali naprawdę dla moich najbliższych, dla przyjaciół. Cała rodzina się cieszyła. Połaszczo przekazałem Kamińskiemu, nawet no oficjalnie na kolację ostatnią, którą zorganizowałem we wtorek. Chłopaki cieszyli się, że powiedziałem jedno nazwisko, ale no są załonicy młodzieżowe reprezentacje, więc chodzi o Mariusza Pornalczeka. Wydaje mi się, że, że czas tych szydowych przyjdzie i będziemy mieć z nich pociechę. Kamil to jest mój przyjaciel i też będę chciał z nim porozmawiać, żeby też jakąś decyzję podjął, w sensie wiadomo jak Kamil jest. Kamil ma swój charakter, swoje zasady i przemyślenia, ale to jest wojownik, który najlepszy obrońca w historii polskiej piłki. Dla mnie Kamil lit i mam nadzieję, że, że jak nie w tym roku, to w najbliższym czasie Kamila tak samo, kibice i reprezentacja pożegna, bo Kamil na to po prostu zas zasłużył. A występujący na pozycji skrzydłowego Kamil Grosicki rozegrał w reprezentacji 101 spotkań, w których strzelił 17 goli. To 101, to 2 minuty. Ze Szwecją, bo wrzucił Jan Urban go na te ostatnie sekundy barażu. No bo ja przypomnę, że dużo działo się w naszej reprezentacji. Ta atmosfera była taka dosyć napięta i rozumiem ten powrót Grosickiego miał też trochę załagodzić sytuację, miał być też takim dużym wsparciem. Też, ale poczuł chyba większą chęć grania w reprezentacji, bo nie czuł się... Tak dosyć chyba dobrze traktowane przez Michała Probierza, zresztą trenera, który go też na te szerokie wody wypychał, stawiając na niego wiele, wiele lat temu w biały stok, no ale później nie wiedział właściwie po co w tej reprezentacji jest, zakończył, a Jan Urban kiedy przyszedł stwierdził, no jeszcze można tutaj wiele z Kamilem Grosickim zrobić. Postawimy na młodych i na tych bardziej doświadczonych. I, i tak, tak to też było, rzeczywiście. No i mm, Kamil Grosicki trochę, trochę pograł, natomiast y, chyba zdaję sobie już sprawę, że ma swoje lata, że 37 lat na karku, na tej pozycji y, zawodnika, który musi biegać, a jest już coraz bardziej doganiany przez obrońców, no mm. to to jest chyba za dużo na ten poziom reprezentacyjny. Ale rozumiem, że na poziom reprezentacyjny ale z piłką jeszcze się nie żegna. Pozostaje jeszcze... w pogoni Szczecin, gdzie chyba jego kontrakt jest po, popularny i dosyć znany. Tak, <gry> wysoki, trochę było też różnych awantur, o ten, tak. o ten kontrakt zostaje jeszcze półtora roku co najmniej w pogoni Szczecin. No i rzeczywiście zobaczymy go na boiskach w Wielkanoc, 6 w plany poniedziałek, mecz pogoni Szczecin z Legią. Warszawa o 17.30. No i tutaj Kamila Grosickiego na pewno zobaczymy. Tutaj jeszcze tej kariery nie kończy i jeszcze z rok będzie chciał pograć. Kamil dzisiaj żegna z reprezentacją, ale rozumiem, pozycja trenera, selekcjonera jest niezagrożona. Tutaj Jan już, urban pozostaje tak. na swoim stanowisku. Ogłosi, mimo... Ogłosił to prezes Cezary Kulesza od razu piłkarzom w szatni trenerowi. Zaraz po meczu ze Szwecją. No dobrze, a jak będzie wyglądał ten e, mundial z perspektywy naszych piłkarzy? Oni go będą oglądać w telewizji. Um. No zobaczymy. Niektórzy piłkarze yy, też potrafią odpoczywać. Kiedyś z Pawłem Dawidowiczem rozmawiałem, to mm. mówi, że on zajmuje się trochę bardziej wychowaniem swojego syna. Huśtawka, piaskownica. Nie zawsze dla piłkarza najważniejszy jest mecz. Panowie, do wesołych świąt wam życzę w takim razie. Odpoczywajcie. Tomasz Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za tę informację. Dziękuję.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 Minęła 17.30 Damian Szpyra. Zapraszam, spłonął papieski krzyż na warszawskim mokotowie. To przed nim w 1979 roku Jan Paweł II odprawił prze, podczas której wypowiedział zdanie: Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Informacje o ogniu strażacy otrzymali około 15. .00. Akcja strażaków nie trwała długo, ale konstrukcja prawdopodobnie zostanie rozebrana, poinformował kapitan Łukasz Zagdański ze Straży Pożarnej w Warszawie. W tym momencie pożar jest ugaszony, natomiast trwa rozbiórka wlaszanego pokrycia tego krzyża i ze względu na ostateczność ten krzyż będzie rozbierany. Przyczynę pożaru ustali policja. Według relacji świadków do zaproszenia ognia mogły przyczynić się znicze ustawione przed krzyżem. Jak podkreślono było ich więcej niż zwykle, ponieważ wczoraj przypadała rocznica śmierci Jana Pawła II. Wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości zapowiada policja w ramach akcji Bezpieczna Wielkanoc 2026. Na polskich drogach już dziś pojawi się więcej niż zwykle funkcjonariuszy i radiowozów. Dla łamiących przepisy nie będzie taryfy ulgowej, zapowiada aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Policjanci oprócz stanu technicznego, trzeźwości kierujących będą również sprawdzać prawidłowość przewożenia pasażerów, pasek bezpieczeństwa oraz dzieci w fotelikach, a także kontrolować prędkość z jaką poruszają się pojazdy. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, trzeźwości za kierownicą i wzajemnym szacunku. Na drogach pojawią się też policyjne grupy SPEED. Zbliża się ostatnia chwila na zdobienie pisanek, które trafią do wielkanocnych koszyków. Mając więcej czasu można sięgnąć do tradycyjnie po tradycyjnie regionalne techniki przygotowania pisanek. Na Podlasiu zachowała się jedna z najstarszych metod nazywana techniką batikową, mówi Amudena Rutkowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Mamy wosk, którym nakładamy ornament na jeszcze czyste jajko, niezabarwione. I potem nakładamy dopiero jakiś rodzaj barwnika, najczęściej jest to barwnik roślinny, coś co pokrywa całe jajko i potem ściąga się ten kawałek wosku, w związku z czym pojawia nam się po prostu biała przestrzeń, która właśnie daje ten ornament. W przypadku malowania wedmuszek można użyć gotowych farb do jajek, bo nie ma wtedy ryzyka, że barwnik przedostanie się do jajka, które zamierzamy zjeść. 32 minuty po godzinie 17. Popołudnie w polskim radiu 24 Wiadomo za ile pojedziemy na święta, chodzi oczywiście o cenę paliwa, ale nie niewykluczone, że te niższe ceny paliwa zostaną z nami na dłużej, bo obowiązujący od 31 marca pakiet ceny paliwa niżej, czyli CPK, które państwo doskonale znają, łagodzi wzrosty cen ropy i paliw na światowych rynkach, a minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jeżeli cena ropy pozostanie dłuższy czas na wysokim poziomie, to byłby nawet zwolennikiem przedłużenia tego rozwiązania. Piszemy o tym na polskiej radio24.pl. Ja tylko przypomnę, że trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran spowodowała wzrosty cen ropy naftowej na świecie, a także cen gotowych paliw. Przełożyło się to na ceny detaliczne na stacjach, również w Polsce. W związku z drożejącymi paliwami w ubiegłym tygodniu rząd ogłosił czasowy pakiet regulacji ceny paliwa niżej, który ma łagodzić wzrost cen benzyny i oleju napędowego. Zakłada on ustalenie maksymalnych cen paliw na stacjach, obniżka akcyzy i niższy VAT. Minister Miłosz Motyka, zapytany w programie pierwszym Polskiego Radia, do kiedy będzie działać pakiet CPK, odparł, że, tu cytat, do wtedy, gdy będzie potrzeba. A decyzje będą podejmowane na bieżąco na szczeblu rządowym. Dopytywany z kolei, co będzie w sytuacji, w której cena ropy na rynkach światowych nadal będzie rosła i utrzymywała się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, odpowiedział, że będzie wówczas zwolennikiem utrzymania takiego e, pakietu. Szef resortu energii poinformował też, że obserwowany jest kilkuprocentowy wzrost turystyki paliwowej. Jest o niej głośno, punktowa jest faktem, ale jeżeli chodzi o szeroką skalę, nie widzimy nadmiernego wzrostu. To jest wzrost o kilka procent w stosunku do czasu przed wprowadzeniem pakietu CPN. My z kolei przyglądamy się również sytuacji na Bliskim Wschodzie i no, przecież Wzrost cen na stacjach paliw ma z tym bezpośredni związek z sytuacją w Iranie. Wydaje mi się, że żeby opisać dynamikę tej wojny, takim kluczowym słowem, które powinniśmy zapamiętać jako obserwatorzy jest odwet, czyli te, te, te działania, które Iran podejmuje, zazwyczaj powiedziałabym są w jakiś sposób, czy też dążą do, sposób, do tego, żeby były w jakiś sposób ekwiwalentne wobec tego ataku, który na Iran... Został przeprowadzony siłami izraelskimi czy amerykańskimi właśnie. Dlaczego? Dlatego, że to jest element w ogóle szerszej narracji Iranu, polegającej na tym, że od samego początku Irańczycy mówią, że oni do tej wojny nie dążyli, natomiast są na nią gotowi. Więc. Jeżeli na przykład Amerykanie, czy też Amerykanie wraz z Izraelczykami atakują jakieś cele infrastrukturalne, to Irańczycy odpowiadają atakując jakieś cele infrastrukturalne. Jeżeli zaatakowany został w ostatnich godzinach most pieszy, Amerykanie, w Iranie. Amerykanie utrzymują, że e, ten most został zaatakowany, został wysadzony również e, dlatego, że służył e, m, po jego powierzchni, na jego powierzchni z wykorzystaniem jego przewożono broń, ale w zdecydowanej większości był on jednak wykorzystywany e, przez cywilów, to Irańczycy zapowiadają, że ich odpowiedź może być w jakiś sposób ekwiwalentna, czyli zostanie zaatakowana, może zostać zaatakowana taka infrastruktura, którą nazwałabym infrastrukturą podwójnego użycia, więc to jest pierwsza rzecz. Drugi, drugi wątek, który pan wskazał, to jest oczywiście um, temat, który nie schodzi z naszych ust, ze względu na, powiedziałabym, um, tak europeizację, um, jak, i, um, jak i tak właściwie cały świat płaci w tym momencie cenę bardzo wysoką za zamknięcie cieśniny Ormus. I tutaj Irańczycy z jednej strony deklarują otwarcie, że nie jest ich celem um, całkowite zamknięcie na zawsze przyjęcie pełnej kontroli uniemożliwiającej jakikolwiek tranzyt, niemal 20% dziennego zaopatrzenia na, na surowce energetyczne właśnie. Jego celem jest w tym momencie, czy też Irańczycy wskazują jako pewną strategię wykorzystanie właśnie cieśniny Ormus jako tego swojego pierwszego podstawowego narzędzia ekonomicznego. O sytuacji w Iranie mówiła na naszej antenie Karolina Cieślik, Jakubiak, iranistka i orientalistka. Czas teraz na polityczny komentarz. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Witamy ponownie, Kamil Szewczyka. Jest na łączeniu z nami poseł Jarosław Rzepa, poseł polskiego stronnictwa ludowego. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Panie pośle, czy spotkanie, debata Władysława Kosiniaka-Kemysza i Mateusza Morawieckiego to jest jakiś zaczyn wspólnego porozumienia na wybory za rok? No tego, tego w żaden sposób na pewno nie można wykluczyć. Na pewno to, że do tej debaty doszło, to chyba takie ciekawe polityczne wydarzenie, które miało miejsce. Spojrzenie dwóch polityków, dwóch z różnych stron. Ten, który do niedawna jeszcze za bardzo wiele rzeczy odpowiadał i o nich decydował. Ten, który dzisiaj tworzy pewną rzeczywistość. Myślę, że debata... Na tyle dobra, że nie była nasączona jak gdyby takimi wzajemnymi oskarżeniami czy też pretensjami, raczej, raczej argumentami, które druga strona próbowała w jakikolwiek sposób albo zbijać, albo tłumaczyć. Ja uważam, że dobrze, że to do tej debaty doszło. Pewnie też każdy z i zarówno z opozycji, jak i dzisiejszej koalicji patrzył na to z pewnym zaciekawieniem. No dobrze, ale mówi pan, że nie wyklucza pan tego, że w przyszłym roku być może dojdzie do porozumienia, czyli zakładamy, zakładając taki scenariusz, że Mateusz Morawiecki wychodzi z partii Sprawa i Sprawiedliwości i co tworzy razem z PSL-em jakieś now nową partię o charakterze centrum? No wydaje mi się, że to jest jeszcze mocno przedwczesne stwierdzenie. Przede wszystkim, co zrobi Mateusz Morawiecki dzisiaj nie wiem. Myślę, że jemu nie do końca jest dobrze dzisiaj w prawie sprawiedliwości, w tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o nominację, w tym, w jaki sposób jest traktowany, pomimo, że mówi cały czas o pewnej lojalności, ale tak widać, że chyba ty, tego przywiązania do, tych, do, do Prawa i Sprawiedliwości coraz mniej. Szuka swojego miejsca, ma dość sporą grupę posłów, którzy go popierają. Wiedzą też część z tych posłów, że przy takim poparciu Prawa i Sprawiedliwości nie mają szans na realne mandaty w przyszłym parlamencie i też szukają swojej przyszłości. Także wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, ale tak naprawdę decyzja najpierw jest u samego Mateusza Morawieckiego, Jeżeli on się zdecyduje na to rozstanie, to będzie na pewno trudno dla na niego decyzja, bo będzie też oskarżany o wiele rzeczy. No i też pytanie, czy uda mu się stworzyć coś stabilnego i trwałego i jak się to odnajdzie na scenie politycznej, jeżeli chodzi o poparcie, bo to może być bardzo duże, różnie to może być, a tak naprawdę dzisiaj chyba wszystko w rękach i w głowie Mateusza Morawieckiego i tych, którzy go popierają. My to w żaden sposób go wyręczać z tego nie będziemy. Ja to jeszcze puentując ten wątek, bo to jest ciekawe, czyli rozumiem, że pan nie wyklucza w... Jeśli Morawiecki wyjdzie, to podkreślmy: Sprawa i Sprawiedliwości. Nie wyklucza pan tego, że może być mm, alians w przyszłorocznych wyborach ludowców z Morawieckim. W polityce nigdy nie można powiedzieć nigdy, nawet na te bardzo absurdalne pomysły, mówię tutaj choćby o Konfederacji Grzegorza Brana, z którym nikt dzisiaj nie widzi możliwości koalicji, a po wyborach może być różnie. Natomiast na pewno Polskie Stronnictwo Ludowe idzie dzisiaj samo do wyborów. Natomiast jeżeli będą jakiekolwiek okoliczności i strony, z którym będą mogły się porozumieć i mieć wspólny język, uważam, że przed wyborami wiele takich aliansów jest możliwych. No, były premier Morawiecki też pochwalił projekt Ludowców w sprawie Safe 0%, który przejęliście i skorygowaliście po, po prezydencie Nawrockim. To też, jest, to też jest zalążek czegoś, prawda? Czego, jakiejś współpracy większej. Nie, na przyszłość. Wydaje mi się ba... Wydaje mi się, że bardziej tutaj chodziło o to, że chcieliśmy zobaczyć, na ile pewne rzeczy są realne już w takich konkretnych sprawach, kiedy będzie projekt ustawy, kiedy będą realia, bo, bo tam, jak rozmawialiśmy pierwszy raz na temat projektu prezydenckiego, tam zawsze brakowało pieniędzy, realnych pieniędzy, tylko jakieś przeksięgowania, a nie było tak naprawdę gotówki, za którą trzeba kupić broń, za którą trzeba zamówić jakieś części. Natomiast my powiedzieliśmy jasno, to mają być zyski. NBP dzisiaj ich nie ma. W przyszłości mogą być i kierunek, który wskazaliśmy, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie. I o to nam chodziło. Też daliśmy pewną też możliwość uczestnictwa w tym wszystkim procesie decyzyjnym panu prezydentowi, ale nie z głosem stanowiącym, bo to nie jego rola. No i wydaje mi się, że, że szukaliśmy jak gdyby w tym pewnego pomysłu i cały czas z tego nie rezygnujemy. Pomimo, że słyszymy te niektóre krytyczne słowa, poprawimy to, co się komuś nie podoba. I jeszcze raz, odnieś jeszcze raz i powrócimy do dyskusji. Mam nadzieję, że przy najbliższych posiedzeniach Sejmu. No, Morawiecki chwali wasz pomysł z programu Safe 0%, ale krytykuje go dość sceptycznie. Się o nim wypowiada Katarzyna pełczyńska nałę czyli ministra w, w rządzie koalicyjnym przecież waszym. Mówi tak, potrzebujemy pieniędzy na zdrowie, naukę, rozwój, nie na kolejny projekt zbrojeniowy. Słyszałem dzisiaj wypowiedź Pani Ministry. Ja po prostu nie będę w żaden sposób tego krytykował, natomiast ja uważam, że dzisiaj my musimy naprawdę ogromne pieniądze na obronność przeznaczyć, obyśmy nie musieli być w innej sytuacji, gdzie to te inne sprawy nie będą miały w ogóle albo będą miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Dzisiaj musimy kraść ten czas, którego nie mamy, który, który gdzieś został stracony i wydaje mi się, że każde pieniądze, które dzisiaj przeznaczymy na realne zbrojenie, na, na nasze zakłady, na nowe miejsca pracy, na rozbudowę przemysłu amunicji choćby, e, są jak najbardziej warte do wzięcia, a ta lista rezerwy z sejfu tego unijnego jest jeszcze przecież na ponad 70 miliardów. Okej, okay, ale ten wasz projekt PSL-u, projekt Sejf 0%, no nie tylko Katarzyna pełczyńska łęczy jest krytyczna wobec tego programu, także inni koalicjanci. Jest Nowa Lewica krytyczna, jest Koalicja Obywatelska krytyczna. Chcecie przeforsować ten projekt? Ja powiem w ten sposób. Jak, było, jak była kwestia dwukadencyjności na początku, nikt nie chciał z nami rozmawiać. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy bardzo daleko w tym temacie, w tym projekcie i wydaje mi się, że tutaj też jest otwarte pole do tego, żeby rozmawiać. Panie pośle, co z ustawą o, osobie, o statusie osoby najbliższej? Na jakim etapie są prace? Znaczy się tak. Z naszej strony my zrobiliśmy wszystko. Przygotowaliśmy w kompromisie w, z Lewicą ten projekt. Jest, jakbym powiedział, Tematy są do, do otwarcia, natomiast musi decyzja być ostateczna, czy będziemy nad tym projektem pracować. Ponieważ no, jest to dość trudny projekt. Dla nas był trudny, żebyśmy znaleźli porozumienie i, i kompromis. No i myślę, że dla wielu stron sceny politycznej, ale jest to też pewien krok, że my nie jesteśmy tak totalnie zamknięci, nie widzimy jakichkolwiek potrzeb, bo widzimy tutaj realne potrzeby rozwiązania dla dwóch i miliona osób, które nie zdecydowały się z jakichś względów, a większość na Pan popiera, projekt, Pan popiera ten projekt, Pan popiera ten projekt? W tej formule tak, ja oczywiście nie ma tam miejsca dla dzieci, przepraszam, ja się tutaj z lewicą w żaden sposób nie zgadzam. Ja jestem bardziej liberalny, jeżeli chodzi o miejsce zawierania, bo niekoniecznie uważam, by to był notariusz. Dla mnie nie ma problemu, ale jest to moje prywatne zdanie, Akurat, ale zgadzam się z większością i nie mam z tym problemu. To będzie pan przekonywał do tego projektu choćby pańskiego kolegę Marka Sawickiego, który jest sceptyczny? Znaczy, nie będę go przekonywał, bo Marek Sawicki, przepraszam, jest wschodniej części Polski, ma bardziej konserwatywne. Ja jestem z zachodniej Polski, bardziej liberalnej. I ten PSL tutaj w zachodniej Pomorzu też jest bardziej liberalny. I, i Marek musi uszanować moje zdania, ja szanuję jego. I, a w ostatecznym głosowaniu zobaczymy, jak będzie. A czy ustawa o statusie osoby najbliższej będzie głosowana w kwietniu, bo takie chodzą słuchy? Nie wiem. tutaj akurat, nie wiem, tu, mus, tu muszą być decyzje liderów i oni, oni powinni rozmawiać i często powinni rozmawiać, bo te projekty czasami wymagają częstych rozmów. To co wtedy, no załóżmy, że, że, że, że będzie ta ustawa, ale co wtedy, no co z prezydentem, który jest mocno krytyczny wobec tego projektu? Jak pan myśli, jak, znaczy, zachowa, jak zachowałby się prezydent w tej kwestii? Ja myślę, że my przede wszystkim będziemy tłumaczyć mu, że z jakich względów prawie milion dziewięćset tysięcy osób nie chce zawiązać Związku Małżeńskiego, a ma realne problemy w życiu. I my tym projektem rozwiązujemy te problemy, nie wchodząc w ogóle w instytucje małżeństwa. I e, po prostu po to, żeby ludziom się żyło lepiej, pomimo, że oczywiście nie pochwalamy tak, takiego stanu. Wolelibyśmy, żeby to były normalne związki e, małżeńskie, ale z jakich względów tak się niestety dzisiaj o w Polsce również dzieje. Czy będzie nowe otwarcie w PSL-u? Bo takie chodzą też e, w kuluarach sejmowych głosy, że będzie wielkie otwarcie PSL-u. Otwieracie się znowu na centrum. Szukamy, szukamy naszego miejsca. Szukamy, e, szukamy pomysłów. Sondaże wie pan, że... jakie są dla was? No nie są dość e, wiem, wiem. przychylne. Jesteście Sondaże, poniżej gdzieś, progu gdzieś... wyborczego najczęściej. No, albo, tuż, albo tuż nad nim. Natomiast jest to na pewno przy tej polaryzacji między PiS-em a pla Platformą, koalicją, to jest bardzo trudne, żeby przebijać się z, z taką normalnością czy przewidywalnością, gdzie zawsze PESEL taki był. Natomiast mamy kilka projektów. Dzisiaj zaprezentowaliśmy już też podejście do ochrony zdrowia, też żeby po to, żeby dyskutować realny problem i szukać rozwiązań dla tej sytuacji, safe zero. Myślę, że był aktywny rolnik, szkoda, że to, to nie poszło, ale myślę, że jeszcze będziemy kilka Projektów, które myślę, że opinię publiczną zainteresują, w najbliższym czasie zgłaszali. To jeszcze na koniec zapytam panie pośle o Trybunał Konstytucyjny. Czy ten pad się wreszcie zakończy według pana, ponieważ no, prezydent próbuje, zgadza się pan z tym, że próbuje podzielić koalicję? Znaczy się prezydent źle robi. Prezydent tutaj moim zdaniem ci sędziowie zostali wybrani w dobry, w prawidłowy sposób. Powinien odebrać próbowanie od wszystkich, za jednym razem nie różnicując w jakikolwiek sposób i tutaj... Oczekuję od prezydenta. Konstytucja w tej kwestii jest bardzo jednoznaczna, a pan prezydent jeżeli robi sobie takie wycieczki, że co mu pasuje, to pasuje, a co nie, to mówi, powołuje się na konstytucję. Jest strażnikiem konstytucji i niech, niech ją wykonuje. A I w tej kwestii liczę, że w najbliższym czasie dojdzie do zaprzysiężenia po to, żeby nie doszło do kryzysowej sytuacji albo do podważania, tak jak to te niektóre pomysły gdzieś tam w głowach niektórych się rodzą, ale wolałbym, żeby Pan prezydent zrozumiał e, trochę refleksji. Być może po świętach taka przyjdzie. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Saldo magazyn gospodarczy przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam teraz na gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ze mną jest Piotr Arak, główny analityk Welobanku. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, od paliw oczywiście zaczynamy. CPN to jest temat numer jeden, jeśli chodzi o tematy tego tygodnia. No i mamy już określoną przez resort energii maksymalną cenę paliw. Kierowcy poczuli sporą ulgę. No zdecydowanie jest tak, że te paliwa są tańsze i no, pewnie pozostaną w ciągu najbliższych kilku miesięcy, o ile nie uda się zwiększyć drożności cieśniny Ormus lub też nie dokona się jakaś radykalna eskalacja wojny, kiedy te paliwa zaczęłyby istotnie drożeć. Śladem za Polską idą także Czechy, wprowadzające redukcje VAT-u, między innymi na paliwa i akcyzy, bo oprócz tylko tego mechanizmu cen maksymalnych, więc niestety wszyscy będziemy pewnie musieli podobne mechanizmy osłonowe dla gospodarstw domowych wprowadzać. Można powiedzieć, że ten pakiet ustaw CPN to takie bardzo kompleksowe rozwiązania. Na pewno tak. To jest to bardzo daleko idące i z perspektywy makroekonomicznej kosztowne, no bo będziemy wydawać 1,7, 1,6 miliarda złotych miesięcznie wtedy, kiedy będzie ten mechanizm wprowadzony przez te redukcje podatków, których nie zapłacimy i których nie zobaczy Fiskus. Jeżeli byśmy na przykład przez 12 miesięcy mieli taki mechanizm wprowadzony, no to on oznacza ubytek w przychodach państwa o pół punkta procentowego, czyli deficyt Zeszłoroczny rekordowy 7,2%, który podał w tym tygodniu główny urząd statystyczny, to miałby szansę utrzymać się na podobnym poziomie w 2026 roku. No i Polska była cały czas liderem, jeżeli chodzi o wielkość deficytu w Europie, i to nie tylko przez wydatki wojskowe. Rząd wypowiedział wojnę wysokim cenom na stacjach, ale jak mówią eksperci, zapomniał o cenach autogazu. Kierowcy aut na LPG nie odczują ulgi. Pominięcie tego paliwa, zdaniem Polskiej Izby Gazu Płynnego, oznacza, Oznacza nierówne traktowanie użytkowników różnych rodzajów paliw. To uderza w miliony kierowców, a ten autogaz też bardzo drożeje. To prawda, jest tak, że to paliwo jest często używane na polskich drogach. Mamy sprzedawane także w Polsce przecież samochody bezpośrednio od producentów z instalacją gazową i Polska przez lata była liderem w wykorzystywaniu paliw alternatywnych w napędzaniu samochodów. No i Tym paliwem alternatywnym był gaz LPG i on rzeczywiście no z powodu tego, że był tańszy, jednak jest trochę mniej emisyjny niż paliwo w postaci ropy. No był i cieszył się dosyć dużą popularnością i to jest jeden z tych elementów, który państwo polskie jakoś nie, nie pokryje, uznając, że nie będzie, w związku z tym, że ta cena gazu LPG i tak jest niższa niż samej ropy, nie będzie musiała pokrywać tutaj e, tego kosztu. Innym obszarem, którym przecież też nie mówimy i nie ma żadnego zaplanowanego działania, są kwestie gazu dla przemysłu. No i jeżeli gaz dla przemysłu rośnie, jego cena o ponad 50%, no to sektor energochłonny automatycznie traci w ogóle jakąkolwiek rację bytu na terenie Polski. Wracając do tych ustaw CPN, to my przypomnijmy, że za przekroczenie ceny maksymalnej paliw grozi kara nawet do miliona złotych. Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco prowadzi kontrolę na stacjach paliw i do tej pory ujawniła już kilkanaście nieprawidłowości w temacie tej najwyższej ceny. Wszczynane są postępowania w sprawie nałożenia kar na nieuczciwych przedsiębiorców. Pana zdaniem tych właśnie nieuczciwych przedsiębiorców będzie w najbliższych tygodniach Przybywać, jak pan to widzi? No pewnie jeżeli ktoś będzie próbował jakieś mechanizmy tego typu wprowadzić, no to będzie ich oczekała kara. Regulowanie cen w czasach PRL-u było trudniejsze niż jest w cyfryzowanej gospodarce. Więc jest tak, że ten możliwość analityki, weryfikacji cen, które pojawiają się na stacjach benzynowych jest praktycznie automatyczna. Dodajmy do tego że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadzając szereg mechanizmów już lata temu, które uniemożliwiały nielegalny obrót paliwami, bardzo kontroluje ten rynek. No i ciężko wyobrazić sobie, że, że będzie jakaś firma, która uniknie kary w momencie, w którym wprowadza mechanizm ograniczający. I też trzeba o tym pamiętać, że polski rynek paliwowy, w sensie mówię o dystrybucji, jest dosyć rozdrobniony, więc tych małych sieci albo małych działalności gospodarczych, które właśnie żyją ze sprzedaży paliwa i nie tylko, na stacjach benzynowych jest stosunkowo dużo, ale one wszystkie są w łatwy sposób do skontrolowania przez KAS. W tym tygodniu mieliśmy też takie ważne wydarzenie, bo prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie w sprawie amerykańskiej operacji w Iranie. Prezydent USA zapowiedział dalszą eskalację konfliktu no i ceny ropy wzrosły po tej deklaracji właściwie natychmiast. No nie było to wystąpienie, które uspokoiło rynki. Donald Trump powiedział mniej więcej to samo, co przez ostatnie tygodnie. On starał się w, w różnym i swoimi interwencjami słownymi uspokajać rynek tak, żeby cena ropy oraz amerykańskie główne indeksy giełdowe nie pikowały aż tak bardzo, jak w przypadku tych początkowych tygodni konfliktu. Natomiast to no nie nadał, nie dał zbyt dużego poziomu optymizmu. W ogóle też widać, że w amerykańskiej administracji dzieje się dużo złego, czy też dużo działań, które mogą pokazywać na, na narastający konflikt wewnętrzny. Odwołał także w tym tygodniu Donald Trump, prokurator generalną. Jednocześnie podał się do dymisji szef armii, czyli szef sztabu generalnego Stanów Zjednoczonych. Podobno w konflikcie z szefem sekretariatu wojny, bo tak się to teraz nazywa w USA. Więc tam jest jakiś narastający konflikt między elitami wojskowymi a administracją, no i także próba rozliczenia działalności, czy też niedziałania w odpowiedni sposób tych osób, które Donald Trump wprowadził na wysokie stanowiska. Niestety wszystko wskazuje na to, że te ceny ropy w najbliższym czasie raczej nie pójdą w dół. Jeżeli Donald Trump mówi, że będzie eskalował konflikt i planuje przygotowania do inwazji na teren Iranu, no to na pewno nie jest tak, że my będziemy widzieli niższe ceny ropy. Z Ciekawych kroków jest także to, jaką decyzję podjął Iran, który wprowadził dodatkową opłatę, czy planuje wprowadzić opłatę, która będzie płatna w wiłanach, czyli będzie wykorzystywał chińską walutę do transakcji przyjmowania pieniędzy od statków przepływających przez cieśninę Ormus. No i też trzeba Pamiętać o tym, że nie jest to przypadkowe, no bo głównym rynkiem zbytu dla irańskiej ropy były do tej pory Chiny, a wykorzystywanie innej waluty niż dolara daje tym dwóm krajom możliwość uniknięcia sankcji. To właśnie powiedzmy jeszcze o naszej walucie. Spójrzmy na złotego, bo polska waluta pozostaje w tym tygodniu wyraźnie słabsza niż przed izraelsko-amerykańskim atakiem na Iran. No widać ciągle to osłabienie. To prawda, aczkolwiek od wystąpienia Donalda Trumpa nie było widać jakiegoś radykalnego osłabienia złotego. To znaczy utrzymujemy się mniej więcej na tych samych poziomach wartości naszej waluty. Spodziewano się, że my jednak będziemy się dalej osłabiać w stosunku do dolara, a to nie nastąpiło. I To jest dla mnie, powiem szczerze, dowód na to, że no, jednak relatywna siła gospodarki pomimo tej presji fiskalnej, E, prognozowany wysoki wzrost gospodarczy. Mówimy tutaj o tym, co się dzieje naokoło, no, ale także agencje ratingowe robiły e, analizy dotyczące perspektyw dla gospodarki polskiej w tym tygodniu. No i wiadomo, że rewidują prognozy, na przykład oni w górę, bo spodziewali się niższych wartości niż analitycy rynkowi z Polski. Więc ten wzrost gospodarczy w naszym kraju w granicach 3,4-3,5% nadal jest jak najbardziej osiągalny. To spójrzmy jeszcze na przemysł, jeśli mówimy o PKB, bo to jest ważna składowa tego PKB. Mówiliśmy w tym tygodniu, że przemysł łapie oddech. Nastroje w polskim przemyśle mamy nieco lepsze. Firma S&P Global poinformowała, że w marcu wskaźnik PMI wzrósł do 48,7%, ale nadal widać taki negatywny wpływ wojny na Bliskim Wschodzie właśnie na nasz przemysł, właśnie jak spojrzymy na te zamówienia w przemyśle. To prawda i nie widać niestety też jakiejś istotnej poprawy w państwach europejskich, czyli dla PMI-a wykonywanego dla strefy euro, dla Unii Europejskiej i dla Niemiec. Nie widać też jakiegoś radykalnego pogorszenia, co też jest dobrym sygnałem, to znaczy, że pomimo wzrostu cen paliw wydaje się, że dzisiaj jesteśmy lepiej przygotowani do i mentalnie do tego konfliktu niż i do tych ruchów na rynku energetycznym niż w 2022 roku. Jesteśmy jednak jakoś w stanie zarządzić tym procesem i chyba aż tak bardzo on się negatywnie nie odbije na, na koniunkturze europejskiej jak to, co się wydarzyło w 2022 roku. Teraz mamy do czynienia po prostu z trochę wyższymi cenami podstawowych surowców i jeżeli będziemy w stanie jakoś tym procesem zarządzać w ciągu tego roku, on nie powinien odbić się tak bardzo negatywnie na Znamice wzrostu naszego kontynentu, naszych kluczowych gospodarek. Może Niemcy no, nie będą mieli jednoprocentowego wzrostu, ale ewidentnie nie są aż takiej stagnacji jak w latach poprzednich. I okazało się, że tak dość optymistycznie kończymy nasze podsumowanie gospodarcze tygodnia. Piotr Arak, główny analityk Welobanku był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.